Witamy bardzo serdecznie. Craft trafia pod strzechy. Albo właściwie craft przestaje być craftem? No nie, to jest chyba zbyt daleko idąca teza. Ale możemy o tym podyskutować. I będziemy dyskutować w składzie. Maciej Tyczyński, witam bardzo serdecznie. I Piotr Podsiadły, również witam. Niezmiennie, witamy bardzo serdecznie. Przepraszamy za nieoczekiwaną przerwę. dzięki są ale daliśmy wam sobie na spokojnie nacieszyć się rodziną, jajkami, sernikami właśnie. i wracamy, jak zwykle, dynamicznie z buta. E, dziś. Temat zainspirowany w sumie mnogością wydarzeń, można powiedzieć. Chyba nie było takiego jednego, konkretnego, które by nas zainspirowało tym razem. Raczej tutaj kilka takich wydarzeń się wydarzyło. I wystąpił taki, powiedziałbym, efekt synergii. To znaczy, może jedno, każdy z tych wydarzeń samo w sobie nie wpłynęłoby na to, że o, zróbmy odcinek, ale hmm. jakoś tak się złożyło, że w tym samym czasie kilka, może niepodobnych, ale da się znaleźć tutaj wspólny mianownik, który właśnie e, postanowiliśmy nazwać roboczo Craft Trafia Pod Strzechy. E, I już w dzisiejszym odcinku, w takim razie, o. No pierwszy, pierwszą, pierwszą rzeczą był artykuł napisany przez Jim Kocha. Kocha, znanego z Boston Brewing Company. Nie, ze Stone'a. No ze Stone'a, ale teraz, teraz A, on no tak. ma to Boston Brewing Company, chyba większą rzecz, którym trochę się skarży, można powiedzieć, na to... Ten artykuł głównie jest taki zainspirowany różnymi tymi fuzjami wielkich korporacji piwnych, które przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych przeszły bez większych poprawek ze strony państwa, a mianowicie um, i w Azji, i w Europie, jakby różne urzędy przeciwko, takie antymonopolowe, to chyba, to chyba się nazywa, um, wprowadziły duże, różne poprawki, w, tam podał przykład, że na przykład w RPA um, państwa jakby zmusiło, um, już ten taki konglomerat można powiedzieć, Złączony do zagwarantowania no, koncert, koncert, koncert, no. koncert no, do zagwarantowania pracy, <śmiech> miejsc pracy na przykład. W Chinach z kolei tam wymusili jakieś tam inne rzeczy. W Europie, z tego, co, z tego co wiem, jakby wymusili, że część Marek musi zostać sprzedanych do innych właścicieli, więc jakby w każdym, w każdym, w każdej części świata jakieś tam kroki zostały podjęte, no tylko nie w Stanach. Co w sumie trochę dziwi, trochę nie dziwi, no, prawda? Trochę, trochę tak, bo dla nas przecież te stan mm. rynek piwa rzemieślniczego w Stanach, no to jawi się tylko w samych kolorowych barwach. tak? To takie, można powiedzieć... Eldorado. Eldorado, taka w zasadzie wcielona w życie utopia, tak? Po mm. prostu e, tego, o czym każdy Birgit marzy. No a okazuje się, że właśnie, że mm, nie do końca jest to w samych kolorowych barwach i o ile właśnie, tutaj tak troszeczkę nawiązanie do tematu, że Rzeczywiście, w tym artykule zresztą jest podawane, że przez ostatnie kilka lat ten wzrost rynku piwa kraftowego w ogólnym udziale piwa był po prostu mega dynamiczny. Tak? Mm. To był kilkunastoprocentowy wzrost kawiarni. 13, roczny. nie? Tam było 13 czy 15. Mm. No natomiast teraz to zaczęło siłą rzeczy wyhamowywać. Generalnie to jest taka no, tendencja w można powiedzieć typowa dla każdego rynku. On tak? o tym mówi, mówi, że to jest, że to można uznać, że częściowo to jest właśnie związane z tym. No ale z drugiej strony ten spadek jest dosyć, dosyć widoczny, w sensie tak mocniej niż gdyby to było po prostu naturalnym jakby nasycaniem się rynku. Dokładnie, dokładnie. I o ile w zasadzie już można właśnie powiedzieć, że ten kraft pod te strzechy trafił, no to pytanie, czy będzie trafiał dalej? No, no i jeszcze można do tego dodać, że on używa też argumentu, że dawanie tak dużego udziału, no bo tutaj um, on mówi, że przez te jakby różne połączenia około 90% rynku krajowego um, jest teraz w rękach dwóch gigantów takich um, mhm. piwowarskich. No on przede wszystkim zauważa, że to przede wszystkim szkodzi konsumentowi. Mhm. No bo mówi, że tak. Ceny wzrastają. Ceny wzrastają, mimo że od w sumie od dłuższego czasu spadały. No, on tutaj podał, nie, nie, nie wiem skąd statystyki są, ale no 6% wzrostu, no to jest sporo. Plus oczywiście utrata miejsc pracy. Tak, tak. A więc generalnie, no on mówi, że to jest taki last call for craft brewing i chyba generalnie przesłanie za tym artykułem jest takie, że jeżeli chcemy zawalczyć z tym, to musimy się zjednoczyć w jakiś sposób. Ja to tak rozumiem przynajmniej. No w sumie nie wiem, nie wiem, czy tam jakieś jest przesłanie. No takie może właśnie food for thought może mm. bardziej. Nie wiem, czy on chyba nie podaje trudno tutaj jakąś gotową recepturę, bo zresztą problem jest bardzo złożony. Mm. Ale no rzeczywiście to No ale co... chyba do tego się sprowadza, że on po prostu chce pokazać, że no trudno jest konkurować jak ktoś ma, jak są, jest 90% rynku podzielone między dwóch graczy. No właśnie, to nam się wydaje takie, że to, to jest tak proste, że takie przecież, mm. o Jezu, no tak, są te submilery i tak dalej, mm. ale przecież tam sobie i tak ten kraft tak doskonale radzi. No właśnie, okazuje się, że niby sobie radzi, ale z drugiej strony yy, no nie jest to tak kolorowe, jak się temu przyjrzeć naprawdę z bliska, tak? Mm. No bo jeszcze tutaj chyba do tego dochodzi to, że dzieje się na rynku amerykańskim od jakiegoś czasu, że planujemy chyba nagrać odcinek o tym od niepamiętnych czasów, czyli przejmowaniu um, browarów rzemieślniczych albo takie, które startowały jako rzemieślnicze, tak właśnie przez te dwie korporacje. No i tu się pojawiają schody, bo o ile te piwa, te browary rzemieślnicze były, pozostałyby niezależne i jakoś tam ten swój łamek rynku zajmowały, to to by było w porządku. Mhm. Ale w momencie, gdy one po prostu sypią kasą i wykupują je, no to konkurowanie z nimi po prostu staje się no, strasznie trudne. No, to jest trochę na takiej zasadzie jak, prawda, swojego czasu był Walmart, który wchodził do jakichś tam małych stanów i po prostu wygryzał wszystkie jakieś osiedlowe sklepiki i tak dalej. To jest moim zdaniem trochę podobny ten. No, z drugiej strony... No tak, no, to się na pewno przyczynia, no, powiedzmy, wchodzi kapitał, tak, to mhm. się na pewno... Przyczynia do tego, że te piwa... Znaczy, że browar nie upadnie, tak? tak znaczy, bo to u nich to nie do końca. U nas to jest takie... No jeszcze z tych z lat 90. -tych, to jest takie skojarzenie, że aha, browar kupuje, czyli zamknie yy, i tyle będzie z tego, tak? tak jak znaczy, tutaj, to się dzieje pewnie, To się nie? dzieje, ale, ale wydaje się, że w Stanach to jest bardziej... Jakiś większy jest szacunek, tak? Do tych mech. I powiedzmy, wtedy to pomaga właśnie hmm. jeszcze temu craftowi bardziej trafić do szerszej może... Yy, Szerszego grona odbiorców. No, z racji tego, że wiadomo, koncert ma większe kontakty zarówno z, nie wiem, sprzedawcami, hurtownikami, no większość ze dystrybucji, No właśnie to jest to jest chyba... i tak dalej, tak. Mm. Także to jest. No coś, czego u nas jeszcze jeszcze nie uświadczymy. No i właśnie tutaj przechodząc chyba mm. już na polskie pole, no to chcieliśmy w zasadzie pokazać, że no. Myślę, że można się w pewnym sensie, chociaż no nie znamy tych realiów, tak, ale no można, można się zgodzić z Jimem Kochem, że, że ten taką swoją naprawdę złoty czas, mhm. no to ten amerykański kraft może mieć, tak gdzieś to może być teraz, właśnie, mhm. I już z którą stronę to pójdzie, to już nie jest takie jednoznaczne, jakby nam się wydawało, że to teraz będzie tylko same wzrosty mhm. i tak dalej. Tak, jak w zeszłym roku, nie? trochę się mówiło. Mam wrażenie, mhm. że ten zeszły rok był taki trochę... Takie chóry optymistyczne Tak, podejście. i teraz może po prostu jakaś taka, jak to się mówi, rewizja chyba nastąpiła, tak? Tych no oczekiwa. dokładnie. No hmm. Natomiast u nas, na naszym rynku, no to chyba w ogóle nie ma się jeszcze zupełnie czym przejmować pod tym kątem, tak? Znaczy jest, jest coś... Co moim zdaniem jest troszeczkę takie, można napawa optymizmem. No zobaczymy jak będzie, prawda? Ale y, między innymi pojawił się artykuł w Pulsie Biznesu y, y, z wypowiedziami, y, no przede wszystkim y, y, chłopaków z Pinty i też z trzech kumpli, w którym oni między innymi mówią o tym, że oczywiście mogliby cały czas zwiększać produkcję i bo popyt cały czas rośnie, mhm. i jakby jest go coraz więcej, ale oni otwarcie mówią o tym, że oni nie chcą zwiększać tej produkcji do jakichś nie wiadomo jakich poziomów, bo dla nich najbardziej się liczy jakość dostarczonego produktu. No i, i wydaje mi się, cenne. że i wydaje mi się, że to jest m, nawet nie tyle cenne w takim jakby czysto ym, naszym takim troszeczkę tak, takim biernikowym obiorze, tak? ale wydaje mi się, że to jest też zdrowe rynku, dla rynku prawda? na całym Tak. tak? Potem... To nie jest tak, a to zresztą zaraz, jak no. z pewnymi browarami, które rozrastają się do niepotycznych rozmiarów. Szybko, bardzo. Ale wydaje mi się, no zobaczymy, prawda? To też trudno powiedzieć. Wieć, wiesz, też mi się wydaje, że to jest fajnie tak sobie mówić w sytuacji, gdy. Na jest, przykład jak jest... nie, masz, nie masz z czego zainwestować, to łatwo powiedzieć, tak. że okej, okay, nie będziemy, nie chcemy się rozrastać. Albo a... inaczej, wiesz, sytuacja jak Pinta, że naprawdę zaliczysz bardzo fajny wzrost od wielu już lat. I wiesz, jesteś na komfortowej, komfortowej pozycji i możesz mówić takie rzeczy. Ale ja jestem no, na jakiś tam stopniu pewien, że gdy pojawią się trudniejsze czasy, i pojawi się inwestor, który zaoferuje, wiesz, sypnięcie final castle mm -hmm. za e, ten, no to. I wiesz, i w momencie, gdy pojawia się inwestor, wiesz, o czym. W momencie, gdy pojawiają się pieniądze, to zawsze. No nie, się. ale wiesz, prawda jest taka, że gdy fundusz inwestycyjny przejmuje część firmy, no to automatycznie, jakby no, chyba nikt nie powie mi, albo jeżeli ktoś chce powiedzieć, to śmiało, ale jakoś sobie nie wyobrażam funduszu inwestycyjnego, który patrzy na cokolwiek innego niż wyniki finansowe. No, sorry, to na tej zasadzie działa. No, z samej nazwy jakby, tak? tak? No to Wydaje jest... się, że cel jest tylko jeden. Wiadomo, znaczy, okej, okay, one też się dzielą, prawda? Są tam fundusze strukturalne, są fundusze jakieś tam strategiczne, które w zależności, wiesz, kupują Albo z myślą o tym, żeby długo trzymać jakby jako inwestycję, albo taką długoterminową, albo króci, kró, kró, kró, krócej, terminową, krócej terminową. No ale e, tak czy siak, tu się sprowadza tylko i wyłącznie do wyników. Podczas gdy, podczas gdy e, jeżeli browar jest cały czas trzymany przez e, e, założycieli, którzy no, jakby mają jakąś tam filozofię tego, no jest to troszeczkę... E, inne, wydaje mi się. Czyli wyobrażasz sobie sytuację, że fundusz powie, dobra chłopaki, te premiery to zostawcie, a tak chmielu robimy. Wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest tak, że Fięzy. fundusz mówi, tylko to jest tak, że fundusz oczekuje wyników, mhm. tak? Fundusz oczekuje pewnych finansowych wyników. No i wtedy browar musi je dostarczyć, tak? W zależności oczywiście, wiadomo, O ile browar właśnie je dostarczy, jakby jest na fali, tak? tak? Na fali wzrostowej i nie ma w zasadzie z tym problemu, no to pół biedy. Ale wiesz... To, to, to tak jak z tym właśnie wzrostem, ze wzrostem wszystkiego tak naprawdę w mm. takich zależnościach, Także zawsze na początku ten wzrost będzie bardziej dynamiczny on będzie raczej y, wyhamowywał. Ale niż, mi się wydaje, że już wzrasta. Częściowo to już się dzieje, w sensie y, ten polski kraft ma taką trochę próbę jakby odpowiedzialności w tej zasadzie, że chyba to jest dosyć otwarte, że i chłopaki z Artezana mówią, że najbardziej to by się płacało po prostu rąbać Pacyfika no tak. i on by się sprzedał. No prawda jest taka, że on by się sprzedał do tych ilości no sprzedał, multitapów no, to, to, to, to naprawdę, to w Warszawie. Nam, nam spaczonych, bo tak. pewnie sami tacy nas tutaj słuchają, no może nie, przepraszam. Może przepraszam nie. tych niespaczonych, ale yy, to nam się tak wydaje, o Jezu, no przecież nie będę kupował Pacyfika w końcu, te premiery to fajnie, tak, to chętnie, ale no przecież, ile razy można pić? Ale jednak to no mm, grono jeszcze y, osób nieskalanych Kraftem, mm. dla których, którzy jeszcze nie wiedzą, że go pokochają, myślę, że na pewno jest duże i ta y, po prostu no, pole do zagospodarowania jest olbrzymie tak. na polskim rynku nadal. Tak, i, i już tutaj trzeba I tutaj, podejmować i tutaj decyzje. i trzeba podejmować decyzje. No mm. i pytanie, to jest chyba coś, o czym mówiliśmy w którymś z poprzednich odcinków. Czy chyba będzie taki moment, w którym browary niejako podejmą trochę decyzję, którą drogą pójść. Jedne pójdą w jedną stronę, a drugie teraz, w drugą. Widzisz, teraz temat, którego chcieliśmy bardzo uniknąć, czyli ten cały hype na sztosy i na super piwa. Fu. Z jednej strony okej, okay, zgadzam się z ludźmi, którzy mówią, to ma swoje złe strony i jest pod pewnymi względami nie najlepsze. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też bardzo motywujące dla browarów. Bo prawda jest taka, że żeby już nawet nie mówiąc o sukcesie finansowym, ale żeby wypłynąć jakby na taki, takie wody, prawda, prestiżu yy, w tym, w tym w świecie piłowarstwa rzemieślniczego, to trzeba ważyć ambitne piwa. No, no i, dopóki, i dopóki to trwa, dopóki właśnie jest ten hype, prawda, no to przynajmniej browary będą miały takiej taką potrzebę wizerunkową zaistnieć, chociaż na tym. Chociaż nie wiem na ile, na ile to dziedzinie. wiesz, to jest też nadal taki nasz punkt widzenia, być tak? może. Że, no. Okej, okay, chcecie być fajni to musicie nam zaimponować, ale na ile dla przeciętnego nowego odbiorcy kraftu, na ile potrzebne jest, żeby browar powiedzmy miał w swojej ofercie jakieś piwo, którego oni i tak nie dostanie, nie. i tak nie będzie miał wypić, ale będzie miał świadomość, kurczę, browar robi takie fajne piwa. Bo może też jest taki troszeczkę nasz punkt widzenia. Nie, i fakta... wydaje mi się, że są już browary, którzy, które idą w jedną z tych dwóch stron, prawda? Mm -hmm. Wydaje mi się, że są browary, które zdecydowały, wiecie co, my nie chcemy się bawić w te całe jakieś tam prawda eksperymenty, robimy to, co umiemy robić, robimy to solidnie i w to idziemy. Znaczy takim mi przychodzi do głowy na przykład właśnie te inne beczki, tak? Jakoś no oni mm. zupełnie żadnych sztosów, nic takiego raczej... No, teraz premier... zaraz, zaraz, wyjdzie, że kurde jakiegoś tam Risa wypuścili. Nie, ale nie? Raczej, raczej to nie szaleją też z premierami, tak? Mm. Raczej taka solidność, nie, nie, nie powiem, czy to... Za często nie mam okazji pić, więc jakby tutaj na temat jakości się nie będę wypowiadał, czy, czy jest na... rośnie z, z, jest na poziomie stałym i tak dalej, ale tu jest wydaje mi się taka ścieżka takiego bardziej chłodnego, rozsądnego rozwoju, mm. o czym chyba mogliśmy wspominać zresztą przy odcinku dawno, dawno temu na temat y, Piw flagowych i crowdfundingu. A, no, to, to dawno faktycznie. No. Tak. No bo jeszcze pojawiły się dwa jeszcze pozostałe takie tematy wątki. wątki. No właśnie tutaj przeskakując z powrotem za granicę. Ponieważ Wspom wspomnieliśmy już o tym maczkowi... przejmowaniu właśnie przez <śmiech> fundusze inwestycyjne. No to oczywiście pojawiła się e, dosyć głośna, również w środowisku kwestia tego, że Brudok e, ogłosił, że e, międzynarodowy, czy tam amerykański chyba fundusz inwestycyjny. E, przejął 20, ponad 20% e, 22 22 e, własności firmy, e, wyceniając tym samym cał, całego Brudoga na około miliard e, dolarów, chyba dolarów albo funtów. Teraz nic no co ja nie, funtów, tak. funtów, funtów. E, co oczywiście niektórzy skrytykowali, że jest bardzo no. nadbuchane, no. jak to można się domyślić, no ale okej, okay, już jakby olewając to. E, oczywiście pojawiła się fala krytyki, jak to zawsze w tego typu sytuacjach, że po prostu no super, punk, punk, punk. E, kiedyś nie mogli dostać kredytów banku, a teraz po prostu biorą, em, biorą a teraz kasę. Teraz oszukują punków. No ale właśnie, czy oni oszukali tak naprawdę kogokolwiek? No nie, to chyba, że tak powiem, ludzie sami siebie oszukiwali, że to jest nadal małe, rzemieślnicze, hmm. taki naprawdę w 100 niezależny browar, który nie patrzy na w ogóle żadne słupki, tylko ważą po prostu to, co im w duszy zagra. Hmm. No cóż, oni po prostu robią dobrze to. Umieją to pogodzić. To jest tak, tak mi się wydaje przynajmniej. No, czy tutaj wiadomo, ta decyzja zbudziła dużo kontrowersji. Tak. Ale mimo wszystko, no, jakiegoś to, to nie była jakaś. Y afera jakiś brudo gate czy coś takiego no nie ale no na pewno sporo ludzi tak trochę prychnęło prawda no bo no prychnęło chociaż może mówię no może to z takiej trochę nieświadomości jak to od dłuższego czasu już wyglądało tak no może to jest browar już naprawdę duży tak no e... proszę cię oni otworzyli przecież teraz otwierają czy już otworzyli browar w Stanach osobny -hmm. zupełnie no przecież to, jest, to już jest operacja Wszystkie na taką skalę. O tych hotelach, gdzie to piwo ma płynąć w skranach, no to. Już też, było... ma, też ma też jest re realizowane, już nie mówiąc o tej całej e, też linii e, alkoholi mocniejszych. No które dokładnie, wypusza. no to, już, to no. już naprawdę to nie jest, to nie są tanie rzeczy. No serio, jakby. No już nie mówiąc o w ogóle obecności tego e, piwa w Wielkiej Brytanii, właściwie w każdym Tesco e, i innych Aldi i tak dalej. No okej. Okay. Wydaje mi się, że trudno y, jest się kłócić, że to jest już no, browar pełną gębą. No tak, ale... Jedyne co, jedyne co. to wydaje mi się, że to był troszeczkę przeskok taki wizerunkowy. Oh. Że wiesz, że było Equity for Punks, które od samego założenia miało być, wiesz, społeczność tworzymy wokół tego, mamy jakość na pierwszym miejscu. No podczas gdy, wiesz, i okej, okay, oni zachęcili tym samym sporą ilość finansowania, szczególnie w tych początkowych y, jakby fazach rozwoju. No, i, i co? I w tym momencie, 10 lat później, chyba, w sumie już 10 lat później, no okej, okay, to yy, oh, no. boom, 22% fundusz inwestycyjny. No, mogę się czuć trochę, jak to powiedzieć elegancko, oszukanie to może za duże słowo. Znaczy ale... i tak i nie, no bo oni w sumie w początku mówili, że wiecie, inwestujecie w nasz, w nasz pomysł, tak, w naszą wizję tego, co robimy, no i dostali możliwość spieniężenia tego, no i to jest też trochę zabawne, no bo fajnie, ym, Niby, prawda, akcje, udziały, nie wiadomo co. No ale w tym momencie, gdy właśnie Brudok dostał taki zastrzyk finansowy, no to powiedzieli tym swoim Equity for Punks, słuchajcie, kochamy was, jesteście najlepsi, możecie sprzedać 15%. No więc właśnie. No ale to nie jest dziwne, no proszę, się, no, yy, albo, jakby, albo jedno, albo drugie, albo mówimy otwarcie, okej, okay, to, to są pieniądze z Monopoli, nic z tym nie możecie zrobić, macie 10% zniżki w barach i tyle, albo sprzedaliśmy, mamy finansowy udział w tym, możecie to sprzedać, no bo, no sorry, dla mnie 15, to ograniczenie 15% nie, nie ma żadnego no jest, sensu. No, no, no chcieli złapać wszystkie sroki całego, znaczy kilka, czy tam wszystkie. W każdym razie, no i nadal próbują, to, te, ta decyzja o sprzedaży tych 22%, no jest kolejnym takim krokiem w jakąś inną stronę, którą do tej pory yy, się nie kierowali, no ale cóż, no właśnie ciekawe, no, bo te reakcje no, jakoś tam były w tym piwnym światku ale nie aż takie, e, jak na polskie standardy, to raczej łagodne. Tak, czyli nie było kompletnego zjazdu po prostu. E, więc, no cóż, może, może jeśli to ma zagwarantować pewną stabilność, tak, to, nie wiem, właśnie fundusze na dalsze jakieś inwestycje. Czy znaczy, mi się wydaje, że to pasuje, pasuje do ich od początku strategii, która było po prostu postawienie wszystko na bardzo agresywny wzrost. No bo oni, wiesz, oni ani na nie przerywali tego. Mhm. Jak zrobili, udało im się zebrać kasę na coś, od razu no tak, zaczynają zbrać na kolejną. To nie było to, o czym, o czym wspominałeś przed chwilą, no. że tutaj yy, nie będziemy zwiększać mocy, bo nam zależy na jakości. Oni stwierdzili, Oczywiście, że będziemy zwiększać moce i będzie tak samo dobre. No, trochę. No. I tutaj pojawiają się właśnie pewne kontrowersje na, ten, na temat tego, czy to jest nadal tak samo dobre, jak było kiedyś. Ale oczywiście, to są czasami nierozwiązane. No, ale spory. przede wszystkim pojawia się pytanie, czy to jest cały czas rzemiosło. No, w momencie, gdy ważysz. No, raczej nie. No, no... Raczej może filozofia jest Jakby Wydaje mi się, że tutaj naprawdę już jest mało tych takich elementów z browaru rzemieślniczego. Jest przekonany na ten model, no bo to jest. No to jest fabryka już w tym momencie. Okej, okay, no, no może nie ważą lagera, ale... ale... to punki jest prawie w każdym Tesco, tak? No, w wielkiej każdym. Brytanii, no w o ile nie w każdym. No, no i tutaj y, ta tendencja w takim razie do trafiania pod strzechy jawi się jako coś nie do końca pożądanego. No szczególnie, jeżeli się jeszcze, wiesz, do tego dochodzi cały wizerunek. ich Czyli tak, że wow, punk, jesteśmy rebel w ogóle, nie ma... Hmm. Nie ma mowy, my, prawda? I korporacja, u nie ma mowy. A prawda jest taka, że już od dawna są. i Jakby próbowanie mówienia swoim klientom i em, jakby swoim środowisku, że jest inaczej, no jest zwyczajnie takim blefem. Zaginanie no. rzeczywistości, rzeczywiście. Jest głupim blefem i tyle. No i dochodzi jeszcze ostatni element. W ogóle nie wiem, czy te puzda się składają w jakikolwiek ogląd. Nie, ale to teraz, bo to były takie elementy bardzo poważne, można tak powiedzieć. No może. A jeszcze dochodzi takie troszeczkę subiektywne spojrzenie, oczywiście z polskiego poletka, bo jak coś jest zabawne, to musi być z polskiego poletka. No, czyli oczywiście mowa o um, Tomku Kopyrze, e, papie, pa, papież polskiego kraftu e, w Polsacie, w programie Webrain. No właśnie, tutaj też to podejście pankowe, e, a Polsat uf, troszeczkę się kłóci <laughs> chyba. Jak tu zawsze mówili, pan się nie pierdoli, no tak? No dokładnie, a, um... a tutaj... Jednak musiał, e, nawet mu ucieli, że z blogu blog Kopera tylko jakiś Tomek e, o dziwnym talencie rozpoznawania piw. I teraz właściwie można by powiedzieć, że to nie ma żadnego związku z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, ale ja postaram się udowodnić, że ma, bo tutaj z, znowu pojawił się wybór tak ja naprawdę. ja będę się wspierał. Tak? No tak. E, że pojawił się wybór, tak? Albo robimy coś innego. Albo do albo do TVN-u. Nie, ale wiesz o co chodzi, że jak pod... Logicznie rzecz biorąc, jakby z czysto perspektywy finansowej i wizerunkowej, to oceniając, no to prawda jest taka, że ten występ miał same zalety. Miał same zalety? No raczej tak, znaczy nie wiem jak trzeba być, jak trzeba być ograniczonym, żeby, nie wiem... Ktoś, kto był załóżmy fanem, to po takim występie stwierdził, o sprzedał się. No chyba... Nie, no w ogóle... To nie jest ten poziom... Yy... Myślę, że ja w ogóle wątpię, że on dostał jakąś kasę za ten występ. Tak, a ja myślę, że dostał tak? jakąś grubą. Naprawdę? Za bycie tak. uczestnikiem po prostu? Myślę, że tak. Nie, nie tak. wiem, jak działają takie programy, ale się z tym, chyba naprawdę. Co wybrać? Pomek wydał książkę, jest bardzo rozpoznawalny i prawda, jest taka, że to pasuje do jego filozofii, generalnie szerzenia, prawda, dobrej nowiny świata Kraftu. No, i chwała mu za to. Wydaje mi się, że no naprawdę jego rola jest nieoceniona w to wszystko. Jednocześnie. Yy, no. No właśnie, czy to jest cały czas kraft, czy to jest cały czas punk? jak? No, no, nie jak ja on... wiem, no to na pewno nie, ale na pewno nie wiem, no jak tak te słynne stwierdzenie Mariusza Podzianowskiego, że wybrałem jakiegoś ludzkiego. No, Kresczenia raczej nie powiedział. No, cóż, no to świadczy o Ewentualnie tym. Ewentualnie jeszcze... jeszcze ten szept do mikrofonu. Czerwone, to chyba będzie trudno zgadnąć. No więc właśnie. Yy, no to jest świadczy o tym, że jeszcze jest do zrobienia dużo. Pytanie, pytanie. Myślę, że już powoli powoli możemy zamykać tak Ja, jeszcze, jeszcze, jednym... ja jeszcze dodam tylko, że na standard tego programu, który powiedzmy sobie, <śmiech> no jest zwyczajnie <śmiech> znaczy, w świecie. Ja nie, nie głupi. widziałem ani jednego odcinka nawet tego. To widziałem tylko. Sory, w... sorry, ale no, program jest głupi. Najzwyczajniej no, w świecie jest głupi. Ludzie, którzy go prowadzą, są. No, sprawiają wrażenie głupi, na chatę głupich, sprawiają wrażenie głupich, i mam wrażenie, że ludzie, którzy to oglądają stałe, no nie ma szans, żeby to jakoś bronić. Nie no jak to jest the brain, to nie może być jest głupi. głupi koncept, głupie wykonanie, i w ogóle wszystko w tym programie jest głupie na całym świecie. I proszenie, że barman będzie otwierał piwo, i nalewał do szkła, i prosimy pana barmana, i barman chyba wychodzi w swoim kubraczku, muszce, i robi czt. I jest napięta muzyka, no kurde. Okej, okay, może to inaczej, Je żeby nie obrażać programu wybrań. Generalnie takie programy telewizyjne są głupie. To nie jest tak, że tylko program wybrań jest głupi. Dobrze, no to co poza tym, że jest głupi? Nie pamiętam jaka była puenta, miała być puenta, ale chyba, tak ch chyba chodziło o to, że um, jak na to, jak ten program generalnie jego taki standard jest niski, to wydaje mi się, że naprawdę y, Tomek, Tomkowi udało się wyjść z tego fajnie tak? Nie dość, że wyzwanie było fajne na tej zasadzie, że style, znaczy, a nie to... wiesz. No tak, chociaż też umówmy się, dla osób, które w tym siedzą, to było troszeczkę zabawne. No Właśnie było. Przez pryzmat no. stylów, które mu wybrali. No i umówmy się, no nie trzeba, akurat wzrok to najmniej potrzebny do oceniania piwa zmysłu. Ale, Ale okay. chodzi mi też o inne rzeczy, że on generalnie nie dał się jakby wrobić w to takie budowanie sztucznego napięcia i nie wiadomo co, tylko po prostu no, naprawdę, wydaje mi się, że wyszedł z tego najlepiej jak mógł i tyle. tyle mm -hmm. No więc właśnie, i, a jeszcze i ostatni pucel do tej układanki, jeszcze taki bardziej prześmiewczy może, no to sprawa ze słynnym, słynnym piwem Kord oczywiście z Jan Janorbach, które trafiło no jak najbardziej pod strzechy, bo chyba sklepy sieci Intermarché można nazwać może one nie są budowane pod strzechą, ale na pewno produkty ich trafiają pod strzechy, tak? Ale, e... No i wielkie oburzenie właśnie całego świadka, że jak to przecież w sklepach specjalistycznych znowu nastaliśmy, nakupowaliśmy. Trochę podobna sytuacja, tylko na mniejszą skalę, bo i ceny się tak nie wahały, jak z porterem jubiliuszowym z Cieszyna, mm -hmm. który trafił do Tesco, więc tu jeszcze taki jeden I w, sumie, I w sumie podobnie, bo też porter jubiliuszowym chyba nie trafił od razu, tylko po później nie, do tak. prawda? Było takie uczucie... Oszu no oszukanie rozczerwania dla, dla osób, które nabyły to wcześniej, no ale cóż, no, umówmy się, no, takie piwo niezaprzeczalnie wysokiej klasy, no. może smakować, może nie smakować, ale jest to piwo wysokiej klasy. No chyba tylko dobrze, że jest dostępne i mo mogą go spróbować osoby, które wcześniej styczności z tego trunkami nie miały. To, no jest taka teraz teza, tylko... to jest teza obiektywna. Okay. A moja właśnie takie trochę pytanie bez odpowiedzi będzie takie, czy no w takim razie rzeczywiście, bo tak no łatwo mówić w tym, to co zresztą Tomek podkreśla, że tak łat no to, to jest łatwo powiedzieć, że albo byśmy chcieli przecież, żeby to piwo trafiało do jak najszerszego grona osób i w ogóle. No tylko pytanie, czy, czy właśnie na pewno byśmy chcieli, bo czy to nie jest koniecznie związane z tym, że no jak ma trafiać do większej ilości osób, no to musi być go produkowane więcej, jak ma być produkowane więcej, to jakoś spadnie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tej, hmm. yy, tej nutki właśnie o Jezus, że muszę pobiec do sklepu, kupić, bo nie będzie, jak będę jest 5 minut za późno. Hmm. I polowania na te wszystkie piwa. Czyli coś, co jest niby taką patologią, No z drugiej strony ale... jakaś coś musiało stać za decyzją browaru, żeby... Znaczy w sumie to nie wiem, czy to była decyzja browaru, czy jakiegoś hurtownika tak naprawdę, czy sprzedać do tego intermarsze, czy nie. Wydaje mi się, że koniec końców chyba browar musiał mieć jakiś tam udział w tej decyzji. Prawda? No nie, no na pewno, na pewno. Hmm. To było stricte chyba decyzja browaru. No bardziej chyba trafiona niż sprzedanie... Czego? Imperium Prunum do makro. <laughs> o Imperium Prunum mówiąc, kąci piwny. No więc właśnie, więc tak nam się udało płynnie przejść do Imperium Prunum. Oczywiście warki numer 2. Prunum Gate na językach. Y które właśnie sączymy. Kolejny raz y mamy okazję nagrywać odcinek w jednej lokalizacji, więc tym samym piwo jest też to samo. No i Maciek, jakie odczucia? Bo ja nie jestem przekonany. Ty twierdzisz, że piłeś pierwszą warkę, a ja nie jestem co do tego przekonany. Na 100% ja, ja jestem warkę. przekonany, że ja piłem pierwszą warkę. Ale... Na 100% piłem okay. pierwszą warkę. Nie pamiętam kiedy i jakiej okoliczności, ale na 100% piłem pierwszą warkę. Co pamiętam z pierwszej warki? Pamiętam niewiele, szczerze mówiąc. Aha, ale pamiętam, w jakich okolicznościach. ale pamiętam, pamiętam, że generalnie bardzo była wyczuwana ta śliwka w tym wszystkim. Mhm. Podczas gdy tutaj, moim zdaniem, zdecydowanie bardziej na pierwszy plan wychodzi wędzoność. I to, przynajmniej w aromacie, um, przynajmniej w aromacie wychodzi wędzonka na pierwszym planie. W smaku moim zdaniem to, co się w tym piwem udało osiągnąć, co jest faktycznie no, pokłony dla browaru Cormoran, to jest moim zdaniem niesamowity balans po prostu. Czyli to piwo ani nie jest ulepkowato słodkie czyli nie risowate, nie takie mhm. klasyczny e, sztosowy <śmiech> ris, tylko mamy po prostu do czynienia z porterem i to ewidentnie czuć w tym piwie. Zgoda? No właśnie nie wiem, czy zgoda. To znaczy, o, ja mam takie... O, proszę. Wspomnienia z pierwszej, ring. z pierwszej warki, że ona była bardziej bardziej porterowa, właśnie bardziej palona, mm. że tamte nuty, tej śliwki były, ale nie aż takie intensywne. A tutaj one są... Rzeczywiście, no może nie śliwki, ale tej wędzonki są tak mocno na pierwszym planie. I no nie, one, ja one mam... dla mnie przykrywają trochę cechy porteru. Po po, Jakby... Posmak jest ewidentnie porterowy, taki właśnie palony, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że zamkniętymi oczami pomyliłbym, rozpoznałbym to od Stouta, bo pewnie nie, ale no nie wiem, tak jak, jak teraz piję to mam 100% wrażenie, że to jest po prostu bardzo fajnie, bardzo fajna interpretacja porteru właśnie. No i to trzeba docenić chyba, tak mi się tak, wydaje. Świetnie ułożone, to nie ma tak. się co przyczepić. E, tak. Alkohol super ukryty. Nie ma żadnego sosu sojowego, przynajmniej dla mnie, co tam niektórzy mówili, że pojawiają się jakieś takie nuty. czy to chyba z pierwszą barką bardziej, nie? Wleżak tak, wyleżakowana pierwsza. E, no i co, czy było naprawdę, czy może tak? Czy można być tym piwem rozczarowanym? No ja bym nie powiedział. Nie wydaje mi się. no jest Chyba nie ten... wiem, co by trzeba sobie wyobrażać, żeby, żeby było być rozczarowanym tym piżem. I jakie mieć wspomnienia związane z, właśnie z pierwszą warką, żeby to niby do niej nie przystawało. Mm. No możliwości zrobienia degustacji porównawczej nie mamy, ale poza tym też zawsze jestem ostrożny w porównywaniu piwa o rok starszego ze świeższym. E, no więc cóż, chyba... Próba udana i no. jeśli taki krat ma trafiać pod Czechy. O się... taki krat nic nie robiłem, mogę oficjalnie powiedzieć. E, ja się starałem, ale jednak też nic z tego nie wyszło. <grym> em, ale na pewno, no warto. Jeżeli komuś się uda, wiem, że nie, jest, to tak, nie troche... jest łatwo. I to jest takie trochę mówienie, ej, jak ktoś może mieć dużo pieniędzy, to, to w sumie polecam, bo jest spoko. <grym> no więc właśnie. <grym> nie no... Em... Warto, jak ktoś może mieć okazję, albo warto się wymienić, bo niektórzy teraz mają, wrażenie, że tak troszeczkę w notowaniach spadło Imperium Prunum jakoś, tak? Ostatni sposób? No, chyba, ale warto się wymienić. Ale warto. Jak, jak mówię, jak ktoś może możliwość, to warto. Nie mówimy tego dlatego, że mamy jeszcze jedną butelkę, którą możemy chcieli wymienić, nie? Wcale nie. ale jakby co, to będzie. Także co, dziękujemy za uwagę. To by było na tyle i tradycyjnie do zobaczenia za tydzień. Cześć. Do zobaczenia, usłyszenia.